W drugiej fazie owo zdanie podzielone zostanie na pojedyncze wyrazy i one będą wrzucone na różne translatory i słowniki. W ten sposób otrzymamy wszelkie możliwe znaczenia pojedynczego wyrazu. Jeśli znajdę w sieci polską wersję tej książki również dopiszemy kolejne zdania pod tłumaczeniem translatorów. Nie będziemy tłumaczyć własnych odczuć i wizji na temat znaczenia poszczególnych zdań. Zostawimy surową wersję tłumaczeń z sieci, a interpretację osobistą podejmie każde z Was.